Bajki i baśnie świata. O starym mędrzycu, jego uczniu Lintinie i o dziewczynie z księżycowej poświaty. Baśń chińska. Przed wiekami żył sobie stary mędrzec. Znał wszystkie księgi świata i posiadał sztukę czarnoksięską, stopnia najwyższego tak że mógł zamieniać ludzi w zwierzęta, unosić się w powietrzu, przybierać różne kształty i dokonywać wielu, wielu rzeczy niemożliwych dla zwykłych ludzi. A miał on młodego i wiernego ucznia imieniem Lin Tin, którego kochał jak własnego syna. Pewnego wieczoru siedział stary mistrz z Lintinem w swej izdebce, pełnej tajemniczych ksiąg, ziół wszelakich i suszonych kwiatów i nauczał swego ucznia wiedzy tajemnej. Dziś jest pełnia księżyca. Pokażę ci sztukę, której nikt na świecie poza mną nie zna. To mówiąc, wziął ze stołu nożyczki i wyciął z białego papieru duże koło. Przykleił je do ściany naprzeciw otwartego okna i cicho wymówił jakieś tajne zaklęcie. W tej samej chwili do okna zajrzał księżyc i jego promienie odbiły się o ściany z naklejonym papierowym kołem. Koło zaczęło błyszczeć i lśnić srebrnie niczym drugi księżyc, a w izbie zrobiło się jasno jak w dzień. Wtedy mężec wziął ze stołu drewnianą pałeczkę do jedzenia ryżu i rzucił ją w świecące na ścianie koło. I oto ze ściany, po drżącym promieniu, spłynęła na dół z wiewnym krokiem jakaś prześliczna istotka w gwiaździstym płaszczu tkanym z poświaty księżycowej. Była maleńka, jak laleczka. Maleńkie miała rączki i maciupeńką parasoleczkę trzymała nad głową. Dotknął stary mistrz jej płaszcza i drugą pałeczką drewnianą. I dziwna istotka zaczęła się powiększać, wydłużać, rosnąć, aż się stała wysoką, młodą dziewczyną cudownej piękności. Zaskoczyła lekko ze stołu i z wyrzutem rzekła do mędrca. Czemuś mnie wezwało, panie, z tak daleka? Dlaczego zmąciłeś mój spokój? Na twój rozkaz musiałam opuścić księżycowy ogród, gdzie przechadzałam się właśnie jak zwykle o tej porze. – Po co kazałeś mi zstąpić aż tu na ziemię, gdzie tak mi straszno i obco? – Och, błagam cię – zakończyła, a łzy jak perły spływały po jej policzkach. – Puść mnie z powrotem na niebo, bo czuję, że tu zginę. Boję się czegoś, brak mi tchu, drżę cała. – Mistrzu – rozległ się w ciszy głos młodego Lindyna, który od samego pojawienia się dziewczyny nie mógł od niej oderwać zachwyconego wzroku. Uwolnij tą piękną nieznajomą. Pozwól, niech powróci do swojej ojczyzny księżycowej. Nie mogę znieść jej łez i smutku. – Chciałem ci pokazać, synu, potęgę czardziejskiej sztuki, byś tym pilniej przykładał się do mych nauk. – odparł starzec, gładząc swój długi, ciasno spleciony warkocz. – Ale skoro serce twoje jest tak czułe, przychylę się do twojej prośby. Z tymi słowy zwrócił się starzec do księżycowej dziewczyny. Na prośbę, Lintina, uwalniam cię od zaklęcia. Wracaj do swojej ojczyzny. I dotknął jej dłoni obiema pałeczkami od ryżu. Dzięki ci, o dobry, łaskawy, Lintinie. Dzięki i tobie, wielki magu. Powiedziała księżycowa dziewczyna i zaczęła maleć, niknąć, gasnąć, aż się zrobiła zupełnie niemal niewidoczna że nie można jej było odróżnić od księżycowej poświaty. Jeszcze tylko mignął im w oczach jej gwiezdny płaszcz i parasoleczka, lecz po chwili i one zlały się w jedną srebrną, ruchliwą plamę, wędrującą po krążku papieru przylepionego do ściany. Minęła jeszcze sekunda i nawet to nikłe światełko znikło, a w izbie nastała ciemność. Księżyc zaszedł, czas już i nam na spoczynek. – rzekł starzec. – Dobrej nocy, synu. – Dobrej nocy, mistrzu. – odparł Lintin i skłoniwszy się z szacunkiem mędrcowi, odszedł do swego domu. Noc całą nie mógł zmrużyć oka. Wciąż stała mu w pamięci księżycowa dziewczyna. Nie mógł zapomnieć jej oczu głębokich, tajemniczych, lśniących jak nos gwiaździsta. Rozpamiętywał każdy jej ruch, jej krok taneczny i lekki a melodyjny dźwięk jej głosu wciąż brzmiał mu w uszach. Odtąd młody Lintin nie zaznał spokoju. Tęsknota za świetlną zjawą opanowała mu serce i duszę. Pewnego wieczoru dla ochłody siedział ze swym mistrzem w ogrodzie jego domostwa. Noc nadchodziła parna, gorąca. Był nów księżyca, ale nie było ciemno, bo rój gwiazd jaśniał na nocnym niebie. Długo milczeli obaj, mistrz i uczeń. Na koniec Lintin, nie odrywając wzroku od gwiaździstych konstelacji, odezwał się do starca. Nauczycielu, czy znasz zaklęcie tak potężne, by człowieka wzniosła aż na księżyc? Mędrzec drgnął, niczym ze snu zbudzony i długo nie odzywał się ni słowem, jakby się namyślał przed odpowiedzią. Na koniec odrzekł. Wiem, synu, o czym myślisz i smucę się. Dlaczego się smucisz, mistrzu mój? Bo wiem, że cię utracę na zawsze. Stamtąd, dokąd pójdziesz, już nie będzie dla ciebie odwrotu. Odkąd zniknęła w poświacie księżyca, żyję pogrążony w tęsknocie i smutku. Nie ma dla mnie radości ni szczęścia na ziemi. Rzekł Lintin. Moja wina. trząsł z głową stary mędrzec. Nie powinienem mi przed tobą wyczarowywać. Zapomniałem, że wy młodzi macie gorące serca. Proszę cię, panie mój i nauczycielu, mówił Lintin błagalnym tonem, jeśli mnie kochasz choć trochę, spraw mocą swej sztuki czarnoksięskiej, bym mógł się dostać tam, na księżyc, do mojej ukochanej. Cóż mam zrobić? Muszę sam wbrew woli skazać, Ciebie, mego ukochanego ucznia, na wieczne wygnanie z ziemi. Bowiem, gdy tam się znajdziesz, już nigdy nie będziesz mógł powrócić. Moc moich zaklęć nie działa na księżycu. Pomyśl o tym, mój synu. Będzie z tobą tak, jakbyś umarł dla świata. Nie zobaczysz już bliskich swych przyjaciół, łąk, pól, lasów i kwiatów ziemi. Nie odetchniesz już nigdy wonnym powietrzem wiosennym. Nie usłyszysz szumu drzew, niż brania źródła tryskającego ze skały. Ale będę tam, gdzie ona jest moja ukochana, dziewczyna z księżycowej poświaty. Zawołał Lintin, zrywając się z ławy i spoglądając w nocne niebo. Dobrze zatem. Spełnię twoją prośbę, rzekł starzec ze smutkiem. Jak tylko na niebo ponownie wypłynie młody księżyc, Przyjdzie do mego ogrodu. Odtąd niecierpliwie liczył młody Lintin dni i noce i nie mógł się doczekać wzejścia nowego księżyca. A gdy wreszcie pewnego wieczora okazał się na wschodniej stronie firmamentu blady, wąski sierp, z radością pośpieszył na umówione miejsce do ogrodu swego mistrza. Starzec przywitał go ze smutkiem i powagą. Długo spoglądał w milczeniu na twarz swego ulubionego ucznia. Wreszcie rzekł, a więc niech tak się stanie wedle twego życzenia. Żegnaj mi, synu, na wieki, w daleką wysyłam cię drogę. Ułamał pręt bambusa i machnął nim w cztery strony świata, a potem cicho szepnął jakieś tajemne zaklęcia, patrząc prosto w srebrny sierp księżyca. Trwało to długo, aż nagle stary mężec począł drżeć i słaniać się na nogach, jakby miał upaść, a jego blada, poryta z marszczkami, twarz wygląda jak twarz zmarłego. Wreszcie ostatkiem sił rzucił pręt do góry i oto stał się cud. Pręt bambusowy przemienił się w wąski, długi most powietrzny, sięgający nieba. Żegnaj, mistrzu mój i ojcze, zawołał Lintin. Dziękuję ci za wszystko, coś dla mnie uczynił. I Lintin, pokłoniwszy się starcowi głęboko, zaczął się wspinać w górę po cudownie wyczarowanym moście, aż na koniec zniknął z przed oczu swego nauczyciela, przesłonięty obłokiem. Po długiej wspinaczce stanął na koniec Lintin na twardym księżycowym gruncie. Rozejrzał się naokoło z ciekawością i tuż przed sobą zobaczył jakiegoś wielkoluda, ścinającego toporem gałęzie olbrzymiego figowego drzewa. Ledwo jedno odrąbał, a już na miejsce odrastało dziesięć nowych konarów. Podlał się strumieniami z czoła nieznajomego siłacza, ramiona mu mdlały z wysiłku, lecz swej pracy nie przerwał ani na chwilę. – A, to pewnie tego drwala widać z ziemi w jasne noce. – pomyślał Lintin i grzecznie pozdrowił nieznajomego. – Jestem Lintin, mieszkaniec ziemi. Szukam dziewczyny z księżycowej poświaty. Czy mógłbyś mi o panie wskazać do niej drogę? Zapytał z ukłonem. Drwal otarł pod szczoła, oparł się o piń, drzewa i rzekł. Ona mieszka niedaleko stąd, w kryształowym pałacu. Musisz iść wprost przed siebie ciągle naprzód tą ścieżką wśród lodowych pól. Nie wolno ci zboczyć o krok ni w prawo, ni w lewo, bo zginiesz od strasznego mrozu. Podziękował Lintin rwalowi i poszedł ścieżką przed siebie. Już z daleka lśniły tęczowym blaskiem ściany kryształowego pałacu. Taka jasność biła od jego murów, że Lintin musiał oczy przysłonić dłonią. Stanął przed wrotami z kryształu i uderzył w nie dłonią trzy razy. Wrota rozwarły się cicho, poruszone niewidomą siłą i Lintin wszedł do wnętrza pałacu. Nigdzie nie widział ludzi, za to wszędzie na podworcach, w krużgankach, w przestronnych jasnych salach pełno było śpiewających barwnie upierzonych ptaszków, a w maleńkich, zielonych i błękitnych sadzawkach pływały srebrzyste i złote rybki. Z głębi ogrodu, z lazurowego pawilonu dochodziła słodka melodia fletów. Była to muzyka tak cudowna, że Lintin stanął zasłuchany, niezdolny kroku postąpić. Temu słyszał głos dziewczęcy, śpiewny, łagodny, cichy, jak powiew wietrzyka. – Witaj, Lintinie. Czekałam na ciebie. Wiedziałam, że tu przyjdziesz. Była to dziewczyna z księżycowej poświaty, w białym, zwiewnym płaszczu, wianku lotosów na czole. W ręku trzymała małą, kwiecistą parasoleczkę. Tę samą, którą miała wtedy, gdy ją Lintin ujrzał po raz pierwszy i osłaniała nią twarz przed oślepiającym blaskiem bijącym od ścian pałacu. – Chodź ze mną, zaprowadzę cię do pawilonu kryształowej czary – rzekła do młodzieńca oniemiałego ze zdumienia i szczęścia. Powiodła Lintina ze sobą do błękitnej w dali altany, zbudowanej z drogocennych płytek szafiru i ametystu. Szemrała tam fontanna, rozpylająca woń przypominającą zapach hiacyntów, narcyzów i ambry. Wokół fontanny rosły kwitnące szafirowe krzewy, nad wodą fruwały ptaki o różnokolorowych piórach. W głębi altany, na maleńkim, cudownie rzeźbionym stoliczku z laki, stała kryształowa czara, napełniona czerwonym jak wino, sokiem księżycowych ziół i kielich rżnięty w złotym topazie. Obok stoliczka stał piękny moździerz ze stopu złota, srebra i platyny, a przy nim Lintin aż krzyknął ze zdumienia. Nad moździerzem stał na dwóch łapkach biały zajączek, ulubieniec księżycowej pani i pracowicie rozcierał zioła srebrnym tłuczkiem. Wokół fontanny piękne tancerki przy wtórze fletów tańczyły jakiś taniec nieznany na ziemi. Nie dotykały stopami ziemi lekko płynęły nad nią w rytmicznych obrotach. Dziewczyna z księżycowej poświaty nalała do kielicha soku z kryształowej czary i podała go Lintinowi z czarownym uśmiechem na wargach. Odurzający aromat unosił się z kielicha, napełniając całą altanę boską wonią. – Wypij do dna, Lintinie – rzekła. Jest to sok zwany mlekiem niebios, napój czarodziejski, darzący wieczną młodością. Lintin wypił upajający wonny nektar do dna i w tej samej chwili zapomniał o ziemi, o swym życiu tam, w dole, w nieogarnionej przepaści świata, o matce swej krebrnych, bliskich, przyjaciołach i o swym ukochanym mistrzu i nauczycielu. Odtąd pozostał na zawsze w kryształowym pałacu i u boku dziewczyny zrodzonej z księżycowej poświaty co noc przechadza się po ogrodach nieba. A obok nich, niekiedy, podczas pełni, można dostrzec białego księżycowego zająca, rozgniatającego srebrnym tłuczkiem czarodziejskie zioła. Koniec